Cóż to się w lesie dzieje, nikt już z misia się nie śmieje. Wprowadza ład i porządek i wykazuje rozsądek. Proszę przygotować wóz z odpowiednim sprzętem. Ju, już. Najpierw ratujemy sowę, drabina w górę. Gotowe. Już do ciebie, sowo, chodzę. Dzięcioła, zniosę po drodze. Ostrożnie, noga mnie boli. Powoli, misiu, powoli. Teraz myszkę opatrzymy, bandażami okręcimy. Proszę, niech się mysz nie boi. Do wesela się zagoi. Czajce babci, trzeba pomóc. Dobrze, skorzystamy z promu. Odbijamy! Babcia czeka! Czajki, z daleka! Więcej! więcej! Za ogonie! Stańcie, ogon przy ogonie! Podeprzeć boki skrzydłami! Uwaga! Hop! Wyciągamy! I mocniej, proszę kolegów, stawiamy ławę na brzegu. Teraz posadzimy babcie! Proszę, tu jest chustka. Babcie. Dziękuję, misiu. Dziękuję. Hmm, cała drużyna pracuje. Pa babciu, nie mamy czasu. Pora nam wracać do lasu. Kiwa dziobem babcia czajka. To wszystko jak piękna bajka. A drużyna jest już w lesie. Bo robota czeka przecież Przed ma wodę w swym tunelu Nurkuj bobrze, przyjacielu Trzeba ratować mieszkanie Każdy bubr lubi pływanie Chętnie w wodzie popracuje Zobaczycie jak pompuje Lewa łapa, prawa łapa Proszę po ścianach nie chlapać Lewa łapa, prawa łapa I obrazów nie podrapać Lewa łapa, prawa łapa Ależ z ciebie krecie gapa Drzwi w domu nie uszczelniłeś Mało się nie utopiłeś Figraneczki, serweteczki a woda płynie jak z beczki. Bobrze, nie za ostre słowa. Czas mądrzej gospodarować. Misiu, suche już mieszkanie. więc nagrodę dostaniesz. Piękny pień do ogryzania. Warto osurzyć mieszkania.